Rozdział 43 Alma i jego synowie głoszą słowo. Zoramici przystępują do Lamanitów. Lamanici wkraczają do kraju Nefitów. Moroni uzbraje Nefitów do obrony. Nefici stają w obronie swych domów, wolności, rodzin i religii. Pan wyjawia Alnie plan ataku Lamanitów. Arnie Moroniego i Lechiego otaczają Lamanitów. I stało się, że synowie Almy poszli między lud głosić słowo i Alma nie mógł odpoczywać, lecz także poszedł nauczać. I nie powiemy więcej o ich nauczaniu oprócz tego, że głosili słowo i prawdę według ducha proroctwa i objawienia i zgodnie ze świętym kapłaństwem Boga, mocą którego zostali powołani. A teraz powrócę do wojen pomiędzy Nefitami a Lamanitami, które nastąpiły w 18 roku panowania sędziów. Oto Zoramici przyłączyli się do Lamanitów i na początku 18 roku Nefici dowiedzieli się, że Lamanici chcą na nich napaść. Dlatego przygotowali się do wojny, gromadząc swe armie wierszą. I stało się, że Lamanici przyszli tysiącami i wkroczyli do Antionum, kraju Zoramitów, a przywódcą ich był Zerachemnasz. I Zerachemnasz wyznaczył tylko Amalekitów i Zoramitów na dowódców nad Lamanitami, gdyż Amalekici sami z siebie byli bardziej niegodziwi i skłonni do zabijania niż Lamanici. I postąpił tak, aby przetrwała wśród nich nienawiść do Nefitów i aby byli mu ulegli w wykonaniu jego planów albowiem zamierzał podburzać lamanitów do gniewu przeciw nefitom i mieć większą nad nimi władzę a także zdobyć władzę nad nefitami, biorąc ich w niewolę. A zamierzeniem nefitów było zachowanie swej ziemi i domów, obrona swych żon i dzieci przed wrogami oraz zachowanie swych praw, przywilejów i wolności, aby mogli czcić Boga według swych pragnień. Albowiem wiedzieli, że jeśli znajdą się w niewoli u lamanitów, lamanici Zabiją każdego, kto będzie czcił w duchu i prawdzie prawdziwego i żywego Boga Wiedzieli także o wielkiej nienawiści Lamanitów do swych braci Antinefilechitów Zwanych także Ammonitami, którzy złożywszy przysięgę i pragnąc ją zachować Nie chcieli wziąć broni do ręki Zginęliby więc, jeśli by się dostali w ręce Lamanitów A Nefici nie chcieli pozwolić na ich zabicie Dlatego ofiarowali im na własność ziemię i Amonici oddawali Nefitom dużą część tego, co posiadali, na utrzymanie armii Nefitów. I tak Nefici byli zmuszeni sami opierać się Lamanitom. I Lamanitami byli potomkowie Lamana i Lemuela, synów Ismaela oraz wszyscy ci, którzy odstąpili od Nefitów, to jest Amalekici, Zoramici i potomkowie kapłanów Noego. Lamanici, którzy wywodzili się od Nefitów, byli prawie tak samo liczni jak Nefici. I tak Nefici byli zmuszeni do walki ze swymi braćmi, aż do rozlewu krwi. I stało się, że gdy armie Lamanitów zebrały się w Antionum, armie Nefitów były przygotowane na spotkanie z nimi wierszą. I przywódcą Nefitów, to jest wyznaczonym na naczelnego dowódcę nad Nefitami, był Moroni, i miał on pod sobą wszystkie armie Nefitów. I Moroni przejął całe dowództwo i kierowanie wojną, a miał tylko 25 lat. Gdy wyznaczono go na naczelnego dowódcę nad armiami nefitów I stało się, że spotkał się z Lamanitami na granicy Jerszon I jego ludzie byli uzbrojeni w miecze, bułaty i wszelkiego rodzaju broń I Lamanici zobaczyli, że Moroni uzbroił nefitów w pancerze, tarcze i hełmy I że mają grube odzienie Podczas gdy armia z nasza nie była tak przygotowana Mieli oni tylko miecze, błaty, łuki, strzały, kamienie i proce I za wyjątkiem zoramitów i amalekitów byli prawie nadzy Gdyż poza skórą, którą przepasywali biodra, nie mieli na sobie żadnego odzienia Ale nawet amalekici i zoramici nie mieli pancerzy, przyłbic czy tarcz Dlatego jakkolwiek było ich znacznie więcej niż nefitów Przejął ich strach przed armiami nefitów, gdy zobaczyli ich zbroje i stało się, że nie odważyli się walczyć z nefitami na granicy Jerszon, lecz uszli z Antionem w puszczę i zataczając koło w puszczy, kierowali się ku źródłu rzeki Sidon, aby wkroczyć do kraju Manti i zająć go, gdyż nie przypuszczali, że armie Moroniego dowiedzą się, dokąd się udali. Ale gdy tylko uszli w puszczę, Moroni posłał za nimi wywiadowców, aby obserwowali ich obozowisko, a wiedząc, że Alma prorokował, Wysłał do niego posłańców, prosząc, aby dowiedział się od pana, gdzie armie Nefitów powinny się udać, aby bronić Nefitów przed Lamanitami. I stało się, że pan odpowiedział Almie, a Alma powiedział posłańcu Moroniego, że armie Lamanitów zataczają koło w puszczy, aby dojść do Manti i zaatakować tam mniej przygotowanych na to mieszkańców. I posłańcy przekazali tę wiadomość Moroniemu. I Moroni pozostawił część swej armii wierszon Na wypadek, gdyby część Lamanitów tam wkroczyła I zajęła miasto A resztę swej armii zabrał ze sobą I pomaszerował do Manti. I zarządził, aby wszyscy mieszkańcy tej części kraju Zebrali się do bitwy z Lamanitami w obronie swej ziemi Swego kraju, swych praw i swych swobód Byli więc przygotowani na przyjście Lamanitów I Moroni zarządził, aby jego armia ukryła się w dolinie w pobliżu rzeki Sidon, a dolina ta znajdowała się w puszczy na zachód od rzeki Sidon. I Moroni rozmieścił wokół wywiadowców, żeby wiedzieć o nadejściu lamanitów z obozem. I Moroni wiedział, że lamanici chcą albo zniszczyć swych braci, albo wziąć ich w niewolę i ustanowić swoje królestwo w całym kraju. I wiedział też, że jedynym pragnieniem nefitów jest zachowanie swej ziemi, swej wolności i swego kościoła Dlatego uważał, że nie ma w tym grzechu, jeśli będzie ich bronił, używając podstępu I gdy dowiedział się od swych wywiadowców, w którym kierunku zdążali Lamanici Rozdzielił swą armię i sprowadził część armii do tej doliny, ukrywając ich na wschodnim i południowym zboczu wzgórza Riplach a resztę armii ukrył w zachodniej części doliny, na zachód od rzeki Sidon, a więc w granicach Mantii. I rozmieściwszy armię według swego planu, Moroni był przygotowany na spotkanie z Lamanitami. I stało się, że Lamanici weszli na północne zbocze wzgórza, na którym ukrywała się część armii Moroniego. I gdy Lamanici minęli wzgórze Riplach, wkroczyli do doliny i zaczęli przechodzić rzekę Sidon w Brut. Dowódca armii ukrytej na południowym zboczu wzgórza, który nazywał się Lechi, poprowadził swą armię otaczając tyły Lamanitów od wschodu. I gdy Lamanici zobaczyli nefitów nacierających na ich tyły, zmienili kierunek i zaczęli walczyć z armią Lechiego. I po obu stronach śmierć zaczęła swe żniwo, ale było ono straszliwsze po stronie Lamanitów, gdyż w swej nagości byli bardziej narażeni na ciężkie ciosy nefitów, zadawane mieczami i bułatami, przynoszące śmierć prawie za każdym uderzeniem. Tymczasem po stronie nefitów tylko od czasu do czasu padał ktoś od uderzeń miecza i z upływu krwi, gdyż byli dobrze zabezpieczeni swymi pancerzami, tarczami i hełmami przed uderzeniami lamanitów. I tak nefici dokonywali żniwa śmierci pośród lamanitów. I stało się, że lamanitów zaczął ogarniać strach z powodu wielkiej zagłady ich ludzi, aż zaczęli uciekać w kierunku rzeki Sidon. I Lechi ze swymi ludźmi ścigał ich, aż weszli do rzeki Sidon i przekroczyli ją. I Lechi zatrzymał swą armię na brzegu Sidon, że nie przeszedł przez rzekę. I stało się, że Moroni ze swoją armią zagrodził drogę Lamanitom w dolinie po drugiej stronie rzeki Sidon. I jego ludzie zaczęli nacierać i zabijać ich. I Lamanici uciekali przed nimi w kierunku Manti, lecz tam też napotkali opór armii Moroniego. W tej sytuacji... Lamanici walczyli ze wszystkich sił. Nigdy przedtem, nawet od początku, nie słyszano, aby Lamanici walczyli z tak wielką siłą i odwagą. Izoramici, jak też Amalekici, dowodzący nimi oraz Zerahemnasz, ich naczelny dowódca, pobudzali ich do takiej walki. I walczyli niczym bestie, zabijając wielu nefitów, gdyż swymi ciosami roztrzaskali na pół wiele hełmów, przeszyli na wskroś wiele pancerzy i odcięli wiele ramion. I tak walczyli w zawziętości i gniewie. Jednak nefitów pobudzała do walki myśl, że walczą o słuszną sprawę, bo nie walczyli o zdobycie królestwa czy władzy, lecz bronili swych domów. Swych swobód, swych żon i dzieci Bronili tego, co było ich własnością Bronili swego prawa, czczenia Boga na swój sposób I bronili swego Kościoła I czynili, co uważali za sprawiedliwe w oczach Boga Gdyż Pan powiedział im, jak również ich ojcom Jeśli zniesiecie pierwszą i drugą zniewagę od waszych wrogów Nie będziecie więcej tego znosić I nie pozwolicie, aby was zabili i Pan powiedział także, będziecie bronić swych rodzin aż do rozlewu krwi. Dlatego Nefici walczyli z Lamanitami i czynili to we własnej obronie, w obronie swych rodzin, swej ziemi, swego kraju, swych praw i swej religii. I stało się, że gdy ludzie Moroniego zobaczyli zawziętość i gniew Lamanitów, chcieli się wycofać i uciec przed nimi, ale Moroni przeczuwając ich zamiar posłał do nich odezwę, i rozpalił ich serca myślami o ich ziemi, swobodzie i wolności. I stało się, że zwrócili się przeciwko Lamanitom i zawołali jednym głosem do Pana, swego Boga, o swą swobodę i wolność. I z mocą zaczęli stawiać czoła Lamanitom. I w tej samej godzinie, gdy zawołali do Pana o swą wolność, Lamanici zaczęli przed nimi uciekać i uciekali aż do wód Sidonu. I Lamanici byli ponad dwa razy liczniejsi od Nefitów, a mimo to byli wypierani, aż w końcu wszyscy zostali otoczeni w tej dolinie na brzegu rzeki Sidon. I armii Moroniego otaczały ich po obu stronach rzeki, gdyż na wschodzie byli ludzie Lechiego. Gdy Zerachemnasz i ci, co razem z nim walczyli, zobaczyli armię Lechiego na wschód od rzeki Sidon, a armię Moroniego na zachód od rzeki Sidon i przekonali się, że są otoczeni przez nefitów, ogarnął ich strach. I Moroni, widząc ich przerażenie, zakazał swym ludziom dalszego rozlewu krwi.